Bye. <laughs> Wyjdziemy, wyjdziecie Na krzyżu z Jego cierpienia, z Jego pragnę Narodził Kościół się Zostawił nam swe ciało, byśmy trwali w Nim Uwielbiajmy je Chleba okruch i kropla wina, to tak niewiele Starczy na pokarmu Wstam moje, krwią skropione Świątyni drzwi, Świątyni drzwi. Żyłość po Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej mszy świętej, pierwszo sobotniej, w której wzywamy Maryję jako uzdrowienie chorych. Wzywamy ją, bo wierzymy w jej szczególne orędownictwo, w jej szczególną opiekę nad nami chcemy odnowić w sobie tę wiarę i doświadczyć skuteczności wstawiennictwa Maryi. A z drugiej strony chcemy odpowiedzieć na jej prośbę, jej wielką prośbę, aby w ten pierwszy dzień miesiąca, pierwszą sobotę miesiąca, zadość uczynić za to, że Maryja, nasza Matka, Matka każdego człowieka, bo jest Matką wszystkich ludzi, jest przez swoje dzieci odrzucana Jesteśmy tutaj, aby zadość uczynić jej niepokalanemu sercu. Prosić Boga o to, by nas uczynił wiernymi dziećmi Maryi. Panu Bogu składamy wszystkie intencje, które przynieśliśmy w naszych sercach, a w szczególny sposób odprawiamy tą przeświętą w dwóch intencjach. Pierwsza intencja to modlitwa o miłosierdzie Boże opiekę Matki Bożej, uwolnienie od wszelkiego zła i wypełnienie woli Bożej. Druga to msza święta gregoriańska za Tadeusza. Nasze spotkanie z Bogiem rozpoczynamy od uznania, że jesteśmy grzesznikami, którzy bardzo potrzebują Bożego miłosierdzia. Zróbmy rachunek sumienia i przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Panie, Ty jesteś pośród nas. Ty przychodzisz, aby nas wybawić z wszelkiego zła. A przede wszystkim przychodzisz, aby nas wybawić z zamknięcia naszych serc, z naszej niewiary, z naszego zwątpienia, z naszej nieufności w Twoje miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty dajesz nam nadzieję. Ty jesteś naszą nadzieją. Tylko Ty możesz dokonać cudownej przemiany naszych serc, cudownej przemiany naszych relacji. Tylko Ty możesz naprawić w naszych sercach i w sercach innych ludzi to wszystko, co swoim grzechem zepsuliśmy. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj. Panie, Ty do nas posyłasz swojego Świętego Ducha, byśmy mogli wołać do Ciebie z pokorą serca i z ufnością Zmiłuj się nad nami, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Mutlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała. I za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych, w Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg — Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł — Tyś okazywał Twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla Niego tę wielką łaskę, że dałeś Mu Syna, zasiadającego na Jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego Ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał. Ludu mnogiego, który nie da się zliczyć, ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak znaczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił, Bóg więc mu powiedział. Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję Ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za Twoich dni podobnego Tobie nie będzie wśród królów. Oto Słowo Boże. Naucz mnie, Panie, Mądrych ustaw swoich. Naucz mnie, Panie, Zachowa młodzieniec Swoją drogę w czystości Przestrzegając słów Twoich Z całego swego serca Szukam Ciebie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. Nałóż mnie, Panie, mądry w z swoich. W sercu swoim przechowuję Twe słowa. Przeciw w tobie nie zgrzeszyć błogosławiony jesteś o panie naucz mnie swoich ust Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami, osobno, na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Oto Słowo Pańskie. Pięknie objawia się miłość Jezusa Chrystusa w dzisiejszej Ewangelii. Piękny jest Jezus w swoim człowieczeństwie, zmęczony razem z apostołami, z natłoku ludzi, Zatroskany o swoich apostołów, zatroskany o to, żeby także oni znaleźli czas swojego odpoczynku, swoje wytchnienie, a równocześnie ciągle otwarty na tych ludzi, którzy wyprzedzili płynących łodzią, aby zebrać się wielkim tłumem i znowu oczekiwać nauczania, oczekiwać cudów, oczekiwać uzdrowień, oczekiwać uwolnień. Piękny jest Jezus, gdy patrzy z litością nad ludźmi i patrzy na nich i widzi, że są jak owce niemające pasterza. Piękna jest ta czułość spojrzenia Jezusa Chrystusa. Może warto sobie to uświadomić, może warto też tak wręcz sobie wyobrazić, że ten sam Jezus Chrystus opisany w Ewangelii jest także z nami jest także tutaj obecny i że on na nas patrzy ze swoją wielką litością ze swoją wielką czułością patrzy na nas jak na owce nie mające pasterza co to znaczy owca nie mająca pasterza to ktoś kto jest zagubiony ktoś kto czuje się niepewnie ktoś kto jest bezbronny wobec zła. Bardzo łatwo taką samotną owcę, a nawet jak jest ich parę, bardzo łatwo je zniszczyć, one nie mają się jak bronić. Bardzo łatwo taką owcę zranić, bardzo łatwo taka owca, która nie ma pasterza, nie ma kogoś, kto będzie ją strzegł, będzie ją ochraniał, bardzo łatwo ją zabić. Ciekawe, czy czasem nie jest to konkretnie o tobie słowo. Czy czasem ty w swoim sercu nie czujesz się nieraz właśnie jak taka owca, jako ktoś bezbronny, Ktoś za bardzo wrażliwy w tym świecie, za bardzo, za bardzo podatny na ludzkie słowa, które potrafią zranić, które potrafią odrzucić i które potrafią zabić. Mam wrażenie, że każdy z nas rodzi się z taką wielką wrażliwością i że każdy z nas, dojrzewając w tym świecie, napiętnowanym przez grzech i napiętnowanym przez skutki grzechu, spotyka się z różnymi momentami, w których drugi człowiek, Korzystając z tego, że w danym momencie, w danym okrecie swojego życia jestem jak owca, nie mająca pasterza, że ten drugi człowiek staje się moim oprawcą. Słowo Boże pokazuje nam wiele takich historii, także wiele historii takich, gdzie oprawcami stają się najbliżsi. Choćby taka historia. Z okresu patriarchów, Abraham, Izaak i Jakub, nazwany Izraelem. Jakub, który ma dwunastu synów. Dwóch z nich, Józef i Beniamin, to dzieci jego umiłowanej Racheli. I Józef, którego stary Jakub kochał w niezwykły sposób. Ewidentnie go wyróżniał ewidentnie go jakoś faworyzował był ulubieńcem ojca chodził w eleganckich strojach a do tego jeszcze w niezwykły sposób przeżywał to że ma jakieś sny w których wszystko wskazuje na to że kiedyś w przyszłości bracia będą mu się kłaniać w pas trudno jest wytrzymać takiego brata który ma wysokie mniemanie o sobie, a jeszcze trudniej wytrzymać takiego brata, który wydaje się okradać nas z miłości rodziców. Tak przeżywali swojego brata, pozostali bracia. Skutek takich przeżyć, zazdrości, poczucie bycia gorszym zaowocowało decyzją zbiorowego zabójstwa brata. Kiedy przyszła odpowiednia okazja, postanowili go zgładzić, wrzucając go do studni. Potem trochę złagodzili swoją nienawiść, sprzedając go za dwadzieścia srebrników kupcom ismaelskim, którzy udawali się przez pustynię do Egiptu. Jedna z wielu historii opisanych w Biblii, historii odrzucenia. Józef Wrzucony do studni, to właśnie taka owieczka, bez pasterza, bez opieki, bez obrony. Nieraz my, czując się tak odrzuceni, czując się tak bardzo cierpiący, także samotni, niezrozumiani, będąc w takim dole, mam doła, nieraz potrafimy tak powiedzieć. Wręcz potrafimy się zapytać, gdzie jesteś, Boże? Dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego tak bardzo muszę cierpieć? Historia Jakuba jest, Józefa jest dobrym przykładem, dlaczego musimy cierpieć i jak takie cierpienie odrzucenia, takie nasze tragedie, nasze doświadczenia bycia owcą nie mającą pasterza, jak te doświadczenia w niezwykły sposób wpisują się w drogę Boga do naszego serca. To Bóg zna nasze serca i to Bóg prowadzi nas do nowego życia. Zobaczcie, bardzo wyraźnie zobaczył to Józef, który sprzedany tym kupcom ostatecznie w Egipcie, po wielu różnych perypetiach, zostaje zastępcą Faraona i zostaje wielkim wybawicielem swojej rodziny, swojego ojca i swoich braci. To on ratuje ich przed głodem, który szedł także na te miejsca, w których działał, w którym żyła rodzina Jakuba to On ściągnął całą swoją rodzinę, aby ich ocalić w tym Egipcie. W niezwykły sposób historia Józefa okazuje się historią Bożej opatrzności. To wielka tajemnica także naszego życia. Bóg dopuszcza moje odrzucenie. To cierpienie i to zło, które jest wpisane w moje życie, jest Bożym dopustem, który pozwala mi moje życie oprzeć całkowicie na Panu Bogu. Zauważmy, spróbujmy sobie przypomnieć takie historie z naszego życia, że właśnie momenty, kiedy czuliśmy się odrzuceni, właśnie te momenty, kiedy czuliśmy się źle, to były momenty, które nam pomagały tak naprawdę zwracać się do Boga. A poczucie, że jesteśmy sami, zostawieni, bezradni wobec zła, tak naprawdę były czasem, kiedy Bóg w sposób ukryty rodził nas do nowego życia. Jeśli zgodziłem się na to, jeśli potrafiłem przyjąć tą tajemnicę, Tajemnice cierpienia, tajemnicę odrzucenia w moim życiu, tak jak stało się to w życiu Józefa. On potrafił to przyjąć. Widać to wyraźnie po biblijnej historii, gdzie okazuje się, że nosił w swoim sercu nadal wielką miłość do swojej rodziny, do swoich braci. Proszę sięgnąć do Księgi Rodzaju, do tego opisu, zobaczyć jak wzruszający jest ten moment, kiedy po różnych doświadczeniach, które urządził swoim braciom, ostatecznie przyznaje się do tego, że zna ich język, bo oni nie wiedzieli, że to jest brat, nie poznali go po wielu latach. Jak wzruszająca jest ta scena, kiedy on mówi, to ja jestem Józef, wasz brat. I mówi to z wielką troską o swoich braci, z wielką miłością. Zwyciężył rany odrzucenia. Przez co? Przez to, że swoje życie oparł na samym Bogu. To niezwykle ważna część tajemnicy naszego wzrastania w Bogu: oprzeć swoje życie o Boga. Zauważmy, jak dla nas po ludzku jest ważne. Moment, kiedy ktoś pochyla się nad nami ze swoją troską, dobrym słowem, pochwałą, zainteresowaniem. Jak to jest ważne usłyszeć od drugiego człowieka. No fajnie, że tak ci wszystko się tutaj układa, albo no, bardzo ci współczuję, że ci jest tak ciężko. Zauważmy, jak my jesteśmy wrażliwi na ten odruch ludzkiej dobroci dawany przez drugiego człowieka. Dobre to czy złe? Oczywiście, że bardzo dobre. Tylko większość z nas nie potrafi z tego korzystać jako daru samego Boga. Większość z nas przeżywa relacje z ludźmi jako formę uzależnienia. Bo tak jak potrafimy się cieszyć dawanym dobrem, tak załamujemy się brakiem dobrego słowa, brakiem troski, brakiem obecności. Jesteśmy trochę jak taka winda, do której każdy może wsiąść i nadusić albo przycisk niebo, albo przycisk piekło. Jak powie dobre słowo, jedziemy do nieba. Jak powie złe słowo, albo nic nie powie, spotkam się z obojętnością, z brakiem czasu albo takim dyskretnym patrzeniem na zegarek, kiedy się skończy wreszcie ta rozmowa, od razu zaczyna się piekło. To jest niewola i brak własnego życia opartego na samym Bogu. I zadziwiająca jest dysproporcja tego, co przeżywamy w spotkaniu z drugim człowiekiem i tego, co przeżywamy w spotkaniu z Panem Bogiem. Nie przychodzimy do Boga, aby usłyszeć Jego dobre słowo, słowo, które nas wskrzesi. A przecież to On chce na co dzień powiedzieć to dobre słowo, które cię wywinduje do nieba. To On na co dzień chce przemówić do Twojego serca, moim jesteś, moim jesteś. Kocham Ciebie, jestem Twoim Zbawicielem, wszystko Ci daję, co jest Ci potrzebne do życia. To jest nasz Bóg, to jest nasz Zbawiciel. Tylko nie usłyszę tego słowa, nie rozpoznam, jeśli jestem swoim sercem wpatrzony w drugiego człowieka przejęty drugim człowiekiem skoncentrowany na drugim człowieku także po to, żeby mu okazać miłość tylko czy taka miłość, która nie wpisuje się w moją relację z Panem Bogiem jest faktycznie miłością czy chęcią zapracowania sobie na odpowiedź drugiego człowieka czy miłość matki do dziecka jeżeli jest nie wpisana w Pana Boga a wyraża się to naszą frustracją, złością, załamaniem albo poczuciem winy. Czy taka miłość jest faktycznie miłością? Czy próbą zrobienia czegoś, żeby ktoś, żeby to moje dziecko, przynajmniej ono, potrafiło miłością na moją miłość odpowiedzieć, odpłacić mi się, żeby chociaż ktoś mnie kochał tak naprawdę. Żeby ktoś miał dla mnie czułe słowa. Jeśli nie mąż, jeśli nie żona, to przynajmniej dziecko. Czy to jest prawdziwa miłość? Czy chęć stworzenia sobie kogoś, kto będzie mnie kochał taką miłością windującą mnie do nieba? Zauważcie, że Jezus, który zobaczył ten tłum ludzi, będących jak owce nie mające pasterza, zaczął do nich mówić. Z wielką miłością, z wielką czułością, z wielką dobrocią. Po to, żeby zbudować więź z Nim. To dla Niego było najważniejsze. Wszystkie uzdrowienia także, które Jezus dokonywał i które nadal dokonuje, są wpisane właśnie w to. Nie uzdrowienia są najważniejsze, ale najważniejsza jest ta więź miłości, zbudowanie więźni. On swoimi cudami uzdrowienia nas próbuje tylko przekonać, że naprawdę kocha. Dotykając naszych serc, poruszając je, próbuje nas przekonać, że naprawdę jesteśmy dla Niego ważni. Ale równie ważna dla Niego jest Twoja droga cierpienia, Twoja droga spotkania się z tym odrzuceniem, które nosisz w swoim sercu po to, żebyś przestał żyć cudzym życiem, po to, żebyś odnalazł swoje własne życie, życie w Bogu, życie w Jego miłości, życie, które jest dawaniem, nie po to, żeby dostać z powrotem, które jest po prostu dawaniem, bo ci ludzie są godni mojej miłości, tacy, jacy są z całą swoją biedą, słabością. Tak, ten świat jest biedny, ale jest godzien. Każdy człowiek jest godzien mojej miłości, bo Chrystus za tego człowieka przelał swoją krew. Za tego człowieka, który mnie odrzucił, Chrystus przelał swoją krew. Za ludzi, na których mi najbardziej zależy, a którzy mają na mnie zamknięte serce, Chrystus przelał swoją krew. Nie przejmuje się tym, że mnie odrzucają. Kocham ich po prostu. Uczę się ich Bogu ofiarować. Uczę się ich przynosić Bogu i składać na Pana Boga, żeby się nie zamartwiać tym światem, który jest właśnie taki, jaki jest. Znacznie łatwiej kochać ten świat, jeśli go oddamy Panu Bogu. Jeśli spędza sen z Twoich powiek ktoś bliski, to znaczy, że nie zakotwiczyłeś swojego serca w Bogu i nie potrafisz tego człowieka Bogu ofiarować. Jeśli załamujesz się jakąś osobą, jeśli żyjesz w poczuciu winy z powodu jakiejś osoby, także z powodu zła, któremu uczyniłeś, to znaczy, że jeszcze nie nauczyłeś się kochać tej osoby w Bogu i nie potrafisz jej ofiarować. I wierzę, że Jezus nam pragnie to pokazać dzisiaj nie po to, żebyśmy my teraz w poczuciu winy tak się przejmowali tym, że no nie potrafi, faktycznie nie potrafi. Nie, Jezus zawsze mówi prawdę, która wyzwala i wierzę, że dzisiaj w tle tego ofiarowania pańskiego, które przeżywaliśmy dwa dni temu, jesteśmy zaproszeni, żeby Bogu dzisiaj złożyć szczególną ofiarę. Żeby Bogu, tych wszystkich ludzi, których nie potrafimy kochać, żeby Bogu ich ofiarować, żeby w szczególny sposób ofiarować dzisiaj Bogu, tutaj na ołtarzu, tych ludzi, którzy nas odrzucili i którzy są przez nas w naszych sercach noszeni w bolesny sposób. Może już starczy tego noszenia w taki bolesny sposób. Może czas najwyższy, żeby powiedzieć, Panie Boże, starczy, Tobie tych ludzi oddaję, Ty się nimi zajmij. Zajmij się także raną mojego serca. Nie mam co liczyć na to, że oni się zmienią i dlaczego, że oni się zmienią, to ja się zmienię. Nie mam co na to liczyć. Zaczynam liczyć naprawdę na Ciebie i Ciebie chcę odnaleźć. I Twoją miłość chcę odnaleźć, i w Twojej miłości chcę żyć. Bardzo chcieliśmy Was dzisiaj zaprosić, abyście sięgnęli po karteczki i długopisy. Bardzo proszę, jeśli ktoś nie ma, tutaj zaraz rozdamy karteczki i długopisy, i spróbujcie przez moment. Pozwolić działać Duchowi Świętemu w naszej pamięci, w naszych myślach. Pomyśl, kogo warto byłoby dzisiaj Panu Bogu na ołtarzu złożyć. Napisz imię tej osoby. Pomyśl także, co z Twojego serca domaga się, aby naprawdę oddać to Bogu. Nieraz jest tak, że my przez Lata potrafimy mówić, Panie Boże, oddaję Ci moje serce. Tylko ze zdziwieniem stwierdzamy, że z tym samym sercem po takiej modlitwie zawierzenia zostaje. Może dzisiaj Bóg w łasce swojej wielkiej daje Ci łaskę, żebyś pewne rzeczy skutecznie Bogu oddał. Co chcesz Mu oddać? Co jest ciężarem Twojego serca, które zatyka Twoje serce na serdeczne obcowanie z Bogiem? Zachęcam cię, napisz to na karteczce. To będzie dzisiaj twój dar ołtarza. To dzisiaj złożysz Bogu na ołtarzu, tutaj na ołtarzu, aby w ten sposób złożyć Bogu ofiarę. Byśmy mogli te nasze serca, wyrażone przez karteczki, wyrażone przez tych wszystkich ludzi, których w sercu nosimy, żebyśmy mogli te nasze serca złączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa. Żebyśmy mogli Bogu Ojcu złożyć tę ofiarę. Żebyśmy mogli także dzisiaj w tej mszy świętej powierzyć Panu Bogu tych ludzi, których tutaj w sercu nam mszę świętą z modlitwem o uzdrowienie przynosimy. Są takie osoby, które naprawdę pięknie kochamy, na których nam bardzo zależy. Osoby, które cierpią. Osoby, które są na granicy śmierci, cierpią nieuleczalnie. Może warto także te osoby złożyć Panu Bogu w tej modlitwie. Także po to, żeby mieć wolne serce na spotkanie z Nim, z Bogiem. Nic cenniejszego nie zrobisz w swoim życiu dla Boga i dla tych ludzi, jak tylko stanąć przed Bogiem sercem zdolnym Jego przyjąć. Bardzo zapraszam, żeby pisząc te słowa Prosić Boga o wewnętrzne światło. On tu jest z nami, On działa pośród nas, po to by nasze serca mogły zostać Jego łaską przemienione. Powstańmy do naszej wspólnej modlitwy. Panie, prosimy Cię, abyś odnowił w nas wiarę w Twoją zbawczą obecność pośród nas. Pomoż nam uwierzyć, że jesteś tutaj ze swoją wielką czułością, miłością. Pozwól nam doświadczyć w naszych sercach Twojej obecności, która zbawia. Ciebie prosimy. Panie, Daj nam odwagę otwarcia przed Tobą naszych serc. Wierzymy, że Ty jesteś tutaj także jako Ten, który puka do naszych serc, który pragnie zostać przez nasze serca przyjęty, po to, by w naszych sercach działać. Daj nam, Panie, rozpoznać Twoje dyskretne, delikatne pukanie. Ciebie prosimy... Prosimy Cię, Panie, uzdolni nas do tego, byśmy potrafili złożyć Tobie wszystkie ciężary naszych serc. Uzdolnij nas do tego, byśmy potrafili złożyć Tobie wszystkich ludzi, których kochamy, szczególnie tych, których kochamy po ludzku, a nie po Bożemu. Pozwól nam złożyć Tobie także te osoby, które nas w naszym życiu zraniły, które nas odrzuciły. Pozwól zwól nam, Panie, spojrzeć na historię naszego życia jako na historię Twojego działania w nas. Pomóż nam uwierzyć, że Ty prowadzisz każdego z nas przez doświadczenie odrzucenia po to, byśmy nasze życie zbudowali na Tobie. Ciebie prosimy, Prosimy Cię, Panie, za serca tutaj obecne, które bardzo cierpią z powodu odrzucenia. Prosimy Cię za serca, które żyją w udręce smutku, poczucia bezsensu życia, które czują, że nie mają sił do życia, nie mają sił do przebaczenia. Panie, proszę Cię, abyś uwolnił te serca z ducha niemocy i obdarzył te serca swoim świętym duchem, abyś uzdolnił te serca do dziękczynienia, by w dziękczynieniu potrafiły spojrzeć na swoje życie jako na historię zbawienia. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Panie, za ludzi, którzy nas odrzucili. Prosimy Cię, Panie, o wszelkie potrzebne dla nich łaski. Panie, spraw, aby, aby mogli odnaleźć w Tobie źródło zbawienia, aby mogli odnaleźć w Tobie miłość, aby odnaleźli w Tobie prawdziwe życie. Ciebie prosimy. Słuchaj Prosimy Cię, Panie, za ludzi, wśród których żyjemy i którzy są jak owce niemające pasterza. Panie, spraw, byśmy spotykając Ciebie, doświadczając Twojej wszechmocnej miłości... Potrafili innym ludziom zaświadczyć o Tobie, abyśmy byli świadkami Twojego miłosierdzia. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, za nas otaczających ołtarz. Spraw, Panie, byśmy potrafili jak najpełniej uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze. Byśmy przyjm przyjmując tajemnicę naszego cierpienia, cierpienia naszych serc, przyjmując tajemnicę naszego odrzucenia, mogli, składając ją Tobie na ołtarzu, doświadczyć Twojego zmartwychwstania, pomóż nam uwierzyć, że tam, gdzie w naszym życiu wzmógł się grzech i skutki grzechu, tam tym pełni ma się roznać Twoja łaska i Twój pokój. Ciebie prosimy. Panie, okaż swoje miłosierdzie Tadeuszowi. Przyjmij go, Panie, do chwały swojego królestwa. Pozwól mu oglądać Twoje oblicze. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie, o miłosierdzie Boże, opiekę Matki Bożej i uwolnienie od wszelkiego zła i zdolność do wypełnienia woli Bożej dla Tego, za którego jest sprawowana ta Najświętsza Ofiara. Ciebie prosimy. Ojcze, dziękujemy Ci, że działasz pośród nas, dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych próśb i że odpowiadasz swoją dobrocią przez Chrystusa, Pana Naszego. I teraz ofiarowanie darów na ołtarzu bardzo zapraszam, żeby te przygotowane karteczki przynieść tutaj na ołtarz i w ten sposób symbolicznie złożyć na ołtarzu Bogu swoje serca i tych ludzi. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają tobie, oddając cześć najświętszej Maryi matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami I z duchem w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze dziewic. Ona zgadzając się na Twoje słowo stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego saniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały, Ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i dzięki tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. za wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w Niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła, i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Sprawa abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Otwier wierzę w miłości Twój kości, Kościół na ziemi, a więc swojego sługę naszego papieża Benedikta, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i całego tu odkupiony. Pamiętaj o Twoim słudze, Tadeuszu, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony śmierć Twojego Syna, miał również udział w jego zmartwychwstaniu. Wyskrzesi ciała zmartwychwstaniu z prochu ziemi, podobnie nasze ciało podniego zniszczeniu do swojego ciała uwielbionego. Przyjmij również do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce z tego świata. Chwam, że razem z Nim będziemy się tam radować Twoją chwałą i otrzesz z naszych oczu wszelką zem, powidząc bo siebie Boże, jakim jesteś, przez wszystkie wieki będziemy do Ciebie podobni i chwalić Cię będziemy bez końca, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen.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 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas Pani od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest kres. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Słuchaj, przekażmy sobie znak. To baranek Boży, który gładzi nasze grzechy. Błogosławieni, którzy zostali wyzwani na uczę baranek. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Posileni sakramentem naszego odkupienia prosimy Cię, Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za chwileczkę wystawiamy z powrotem Najświętszy Sakrament i rozpoczynamy naszą modlitwę wstawienniczą w tym momencie chciałem już podziękować wszystkim w trakcie potem tej adoracji już wychodzimy, bo to jest, jesteśmy ciągle ograniczeni temperaturą tego kościoła. Bardzo zachęcam do modlitwy o to, żeby kiedy spotkamy się za miesiąc, czyli 4 marca, żeby już było tak ciepło, żeby po pierwsze ci, którzy są chorzy mogli tutaj dojść bez problemów ze śniegiem i ze ślizgawicą i poza tym, żebyśmy tutaj nie zamarzali na kości w tym kościele. Więc dziękuję za dzisiejszą obecność bardzo dziękuję. Chciałem bardzo podziękować Scholi za, za śpiewanie na Bożą chwałę i za to, że swoimi pieśniami otwierają nasze serca na, na Boga, który tutaj jest i który tutaj działa. Niech to błogosławieństwo będzie znakiem, że dobry Bóg pieczętuje nasze serca, aby to już złożone w nas dobro mogło w nas wzrastać. Pan z wami. I z Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Bogu nie będą dzięki. Alleluja! Jezus Panem jest, On zmartwychwstał, żyje wstoi pośród nas. Alleluja! Radny zbawienia, czemy przy morze czerwone, W uczci Chrystusa śpiewajmy, Alleluja! Jezus Panem jest, On martwych stał, Żyje, stoi pośród nas, hallelujah. I wanna see z władzy księcia ciemności. Aleluja. Jezus Panem jest, z stał, że jest, stoi pośród nas. Alleluja! Radujmy się, uwielbiajmy Pana, który Królem jest. Już Chrystus paską jest naszą i szczerej ta A lud wychodzi z niewoli, by pełnię życia odzyskać Halleluja. Jezus Panem jest, on z stał, czy jest, stoi pośród nas Halleluja. Radujmy się, uwielbiajmy, Chrystus grób swój porzucił Zwycięski wraca z odchłani A gdy uwięził szatana Otworzył niebo dla wszystkich Halleluja! Jezus Panem jest, co z stał Że jest, stoi pośród nas Halleluja! Radujmy się